Dzięki trzem rozbiorom Rzeczpospolitej między 1772 a 1795 rokiem Rosja przesunęła swoje granice nawet o 800 km na zachód. Stąd w 1799 roku wojska carskie mogły efektownie interweniować w rewolucyjnej Francji, czy prędko dojść do Werony, Mediolanu i Turynu. Z kolei Prusy powiększyły swoje terytorium o połowę, a językiem polskim posługiwało się 4. 40% ich mieszkańców. Zniknięcie Polski i jej państwowości było przełomem nie tylko w historii naszego kraju, ale i wyjątkowym wydarzeniem w dotychczasowej historii Europy. 13-milionowe królestwo było przecież drugim co do wielkości i znaczenia państwem na kontynencie. Zostało przyjęte przez Rosję, Prusy i Imperium Habsburgów trzy z pięciu największych europejskich mocarstw. Jak to zmieniło warunki geopolitycznej rozgrywki na dziesiątki lat, skoro Polska stała się jej przedmiotem? A Polacy? Czy przetrwają likwidację państwa? Czy znikną w masie poddanych trzech imperiów? Jaki los miał ich spotkać? Czy każdy ze Stanów taki sam w planach zaborców? Czy miało znaczenie dla ich przyszłości i wyborów, które z mocarstw to będzie? Czym była dla poszczególnych Stanów polskość i jej trwanie?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 Dziś, panie profesorze, o tym chyba najtrudniejszym dla nas momencie końca XVIII wieku i pierwszych latach wieku XIX, o szoku po porozbiorowym, kiedy Rzeczpospolita po ośmiu wiekach budowania swojej potęgi stała się tylko wspomnieniem i zdaje się, że ten czas można nazwać czasem rozpuszczania się w ramach europejskich imperiów, tak mogę powiedzieć? Taka była na pewno intencja administracji tych trzech imperiów, natomiast na pewno przeciwstawiały się temu, Pewne grupy w społeczeństwie polskim, które protestowały od początku, kiedy państwa polskiego nie ma już na mapie, będą się pojawiać także spiski i konspiracje niepodległościowe, by Polacy nie zapomnieli, że są narodem, że byli wspólnotą polityczną, która chce swoją podmiotowość odzyskać. Proporcje między tymi dwiema postawami, przystosowania i w związku z tym zgody na ewolucję, która może prowadzić do ostatecznego zamalgamowania, czy po prostu rozpuszczenia, tak jak pani redaktor powiedziała, polskiej swoistości, polskiej tradycji, polskiej tożsamości w systemach trzech państw zaborczych i w językach, w kulturach, w systemie rosyjskiej kultury i systemach germańskich, bo zarówno w zaborze austriackim czy habsburskim, jak i w zaborze pruskim ten aspekt germanizacyjny od początku jest dość silny. Między taką postawą przystosowania a postawą protestu całe napięcie, które jest szczególnie silne w owych latach 1796-1806, zanim pojawi się Księstwo Warszawskie, nowa namiastka państwowości polskiej z łaski Napoleona utworzona. To napięcie będzie szczególnie dramatyczny, miało charakter i w ramach tego napięcia można szukać też postaw pośrednich, a więc przystosowanie, którego celem jednak nie jest rozpuszczenie, zgoda na porzucenie narodowości polskiej, ale przystosowanie, które w ramach istniejących warunków politycznych, w jednym, drugim czy trzecim zaborze stara się zwolennik takiej właśnie środkowej linii o uzyskanie tego co możliwe, ażeby polski język, polskie tradycje, polskie instytucje trwały i czekały na lepszy czas. Te trzy postawy, powstańcza czy insurrekcyjno, konspiracyjna postawa zaprzańców, którzy zgadzali się łatwo, szybko na rolę nie tylko poddanych nowych władców, ale także ludzi, którzy przyjmują nową tożsamość narodową, tak jak to wyraził Szczęsny Potocki, mówiąc, iż od tej pory stał się już Rosjaninem. I ta trzecia postawa tych, którzy zaczynają to, co nazwiemy później pracą organiczną, to właśnie są zjawiska godne uwagi w owym okresie. Będziemy dzisiaj mówili tylko o tej drugiej i trzeciej postawie, bo o konspiracjach, o Legionach przede wszystkim, które wtedy powstały, będziemy mówili w czasie następnej naszej audycji. zaborców sprzyjał takiej, a nie innej postawie i zachowaniom i wyborom, panie profesorze? Gdy idzie o zabór rosyjski, ta sytuacja zmienia się najbardziej jaskrawo. Początkowo zabór rosyjski kojarzy się z czymś najgorszym, najbardziej drastycznym. Przypomnijmy, że wstępem do panowania rosyjskiego w centrum ziem polskich w Warszawie jest rzeź Pragi. Ten szturm dokonany przez marszałka Suworowa na broniącą się jeszcze po uwięzieniu naczelnika Kościuszki Warszawę, Suworow zastosował świadomie taktykę terrorystyczną, to znaczy po zdobyciu przedmieścia warszawskiego Pragi, lewobrzeżnej części stolicy, Pozwolił swoim żołnierzom wymordować ludność cywilną. Sam chwalił się tym, że wymordowano 20 tysięcy ludzi. To trudna do wyobrażenia liczba, być może nawet nieco zawyżona przez Suworowa, ale na pewno wiele tysięcy, nie mniej niż 10 tysięcy ludzi zostało wymordowanych w ciągu jednego dnia, 4 listopada 1794 roku. I Suworów dopuścił jednocześnie tego samego dnia, Możliwość wizytowania tego straszliwego pobojowiska przez mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, która jeszcze się broniła, żeby zobaczyli co ich czeka, jeżeli nie poddadzą się natychmiast. To była taktyka terroru, otóż terror jako sposób zarządzania zaborem rosyjskim był czymś najbardziej rzucającym się w oczy w roku 1795 na progu panowania rosyjskiego. Naturalnie nie w całym zasięgu tego zaboru, bo gdzieś na dalekich kresach białoruskich, które znajdowały się już pod panowaniem rosyjskim od pierwszego zaboru, od roku 1772, czy na terenie Kijowszczyzny, która weszła w drugim zaborze do Rosji. Naturalnie Kijów należał do Rosji już od traktatu Andruszowskiego w 1672 w 67 roku, ale jego okolice dopiero właśnie w roku 1793. Tam te echa rozprawy z powstaniem kościuszkowskim były dużo słabsze. Tam tak wiele się nie zmieniło, ale na terenie województw litewsko-białoruskich, które teraz zostały przekształcone w generał gubernatorstwa, dawała znać o sobie także nowa kultura polityczna, jaką chciał narzucić zaborca. Ilustracją tej kultury chyba najbardziej taką dobitną mogą być słowa manifestów, które kierował do obywateli litewskich nowy zarządca tych ziem po drugim rozbiorze, później także po trzecim rozbiorze, książę Mikołaj Repnin. Pozwolę sobie zacytować. Niezwyciężone siły najjaśniejszej imperatorowej jej mości całej Rosji memu głównemu rządowi zwierzone, poraziwszy i zgładziwszy wszędzie wewnętrznych nieprzyjaciół Wielkiego Księstwa Litewskiego, święta obrona jej mości obwarowała ten kraj od strachu i zamieszania, w którym duch rozpusty nad wszystkie zastanowienia się przeważał, gdzie zdrajcy ojczyzny, przywłaszczywszy sobie prerogatywy władzy, zrujnowali prawa cywilne i polityczne, rozlewali w tyrańskim okrucieństwie krew współbraci. Chytrość tych wyrodków, odważywszy się powstać przeciw bezpieczeństwu i spokojności ojczyzny swojej, dopuścić się wszelkich tyrańskich występków i podnieść broń przeciwko wojsku rosyjskiemu, przymusiła najjaśniejszą imperatorową moją przeciw woli jej dobyć miecza na ochronienie granic swojej imperii i na uśmierzenie buntów przyległych jej krajów. A więc, kończąc ten cytat, starał się przedstawić rosyjski okupant, swoją władzę jako oazę spokoju. Nareszcie spokój przynosi imperatorowa. Za wszelkie akty przemocy odpowiadają ci, którzy bronili niepodległości Polski. Ale puentę do tego manifestu z grudnia 1994 roku dopisuje kolejny manifest wydany również przez księcia Repnina do mieszkańców nowych guberni imperium, czyli tych ziem przyłączonych w trzecim zaborze do Rosji. Pogrodno, aż po Bóg, gdzie wskazuje z wyjątkową precyzją książę Repnin kierunek zmian, jakie wprowadzała władza rosyjska na miejsce kultury obywatelskiej niepodległości. Zadekretowana została kultura poddańczego donosicielstwa. Znów pozwolę sobie na cytat z tego manifestu Repnina. A żeby oddzieleni byli wierni i przez to poważani poddani, dla których zawsze zachowany będzie Wzgląd przyzwoity władzy Od spiskowców i podobnych Bez czci osób Uwiadamiają się wszyscy pierwsi Dla należnej ich ostrożności Ażeby przez wzgląd na własny pożytek I wspólną spokojność Starał się każdy wszystkimi sposoby Iżby pomiędzy nimi cierpiani nie byli obrzydliwi naruszyciele wszelkich świętych związków krajowych i towarzystwa ludzkiego, i jeśli okazać się gdzie takowi mogli, iżby niezwłocznie o tym donosili rządowi podług istotnej treści swojej przysięgi. Trzy kropki, właściwie nie tyle koniec cytatu, ile jego urwanie. Otóż jasno te słowa mówią, że teraz najważniejszym obowiązkiem poddanych jest donosić na tych, którzy jeszcze myślą o Polsce, którzy myślą o niepodległości, donosić i niezwłocznie wydać w ręce władz. Ta kultura donosicielstwa wprowadzana przez władze rosyjskie, zresztą w podobny sposób odbywało się to także w zaborze austriackim, była no niewątpliwie czymś dotkliwie nowym dla wcześniejszych mieszkańców Rzeczpospolitej. Wspomniana została także w tej wypowiedzi kwestia przysięgi, a więc tego, że wszyscy obywatele, czyli cała szlachta, wolni ludzie, mieli obowiązek zaprzysiąc teraz wierność nowemu panującemu. Jeżeli ktoś odmówił przysięgi, publicznej przysięgi, odbywającej się albo gdzieś pod gołym niebem, przed ratuszem danego miasteczka, czy w jakiejś największej sali. Ktoś, kto odmówił takiej przysięgi na wierność cesarzowej Katarzynie, czy cesarzowi Leopoldowi, czy później Franciszkowi I, Imperium Habsburgów, czy królowi Fryderykowi Wilhelmowi II w Prusach, ten tracił dobra i oczywiście narażał siebie na więzienie tego rodzaju szantaż także stawiał tych, którzy coś mieli po prostu, tych, którzy dysponowali jakąś własnością nieruchomą, jakimś majątkiem ziemskim wobec no, niezwykle trudnego dylematu. Czy bronić swej przysięgi wierności Polsce, Rzeczpospolitej, ale wtedy traci się cały majątek, staje się wyrzutkiem społecznym, czy zgodzić się publicznie, wyrzec w pewnym sensie obywatelstwa polskiego i przyjąć poddaństwo obcemu imperatorowi. Przechodzenie od Rzeczpospolitej do czasów zaborów dla wielu wolnych obywateli było niezwykle dramatycznym wyborem między wyrzeczeniem się Polski, a za przysiężeniem wierności zaborcy, jak pan profesor powiedział. Najbardziej opresyjna była sytuacja w Rosji, ale caryca Katarzyna II umiera w listopadzie 1796 roku. Co się zmieniło w związku z jej śmiercią? na tron wstępuje nienawidzący swojej matki, Paweł Piotrowicz. Wspominam jego odciestwo, imię ojca, by przypomnieć, że ojciec nowego cesarza został przecież zamordowany na rozkaz Katarzyny. To najkrócej tłumaczy powody nienawiści Pawła do Katarzyny II i tłumaczy także zwrot, jaki dokonał się w sprawach polskich, do pewnego stopnia przynajmniej, zapanowania tego nowego władcy. Manifestacyjnie udał się zaraz Nowy car do uwięzionego w Petersburgu Tadeusza Kościuszki, zwracając mu wolność i obiecując łaskawość także dla uwięzionych na Syberii, często zesłanych powstańców 1794 roku. Naturalnie sytuacja zasadnicza dla mieszkańców zaboru rosyjskiego nie zmieniła się jeszcze, ale takie gesty powiedziałbym złagodzenia reżimu zostały bardzo wyraźnie przez nowego władcę uczynione. Nie zmieniła się oczywiście ta zasadnicza sytuacja, której drugim symbolem obok rzezi Pragi było dokonane na rozkaz Katarzyny symboliczne i realne obcięcie głowy polskiej. Nie chodzi o akt dekapitacji jakiegoś pojedynczego człowieka, ale o wydany przez Katarzynę rozkaz wywiezienia z Warszawy, przez Suworowa, tego samego, który dokonał rzezi, znaczy jego żołnierze dokonali rzezi Pragi, wywiezienia największej biblioteki na kontynencie europejskim, Biblioteki Załuskich. Liczyła 400 tysięcy książek, 12 tysięcy manuskryptów i już w styczniu 1795 roku na 600 towarowych saniach ruszyła cała ta skarbnica wiedzy, dowód kulturowego rozwoju Rzeczpospolitej do stolicy Rosji. I tam stała się podstawą utworzenia biblioteki cesarskiej, biblioteki Uniwersytetu Petersburskiego. Nigdy te zbiory nie wróciły do Polski, tylko znikoma ich część Pojawiła się z powrotem w Polsce po traktacie ryskim w 1921 roku. Ale to był także bardzo ważny symbol ogólnie tej nowej sytuacji, którą wprowadzał zabór rosyjski, która miała podobną stronę także w zaborze austriackim i pruskim. To znaczy pozbawić podstawy istnienia kultury polską. Pozbawić podstawy dalszego funkcjonowania tożsamość narodową, która bez kultury oczywiście rozwijać się nie może. Język polski nie był zakazany wtedy w zaborze rosyjskim. Bardziej prześladowany był, skoro pytała pani redaktor o te porównania międzyzaborowe, znacznie bardziej prześladowany był w zaborze austriackim. To był drugi najsroższy po rosyjskim w tej pierwszej fazie zabór. Dotknął on szczególnie ludność szlachecką w Galicji, Zderzyła się ona, właściwie już po pierwszym zaborze, który ogarnął dużą część Galicji w 1772 roku z masowym najazdem urzędników biurokracji habsburskiej, urzędników wywodzących się często z Czech, z Moraw, posługujących się zawsze językiem niemieckim i traktujących ideał szlacheckiej wolności jako swego rodzaju obrzydliwy luksus, którego ci biurokraci zazdrościli i którym pogardzali jednocześnie. I starali się na każdym kroku poniżać te tradycje polskiej szlacheckiej wolności, dając do zrozumienia, że nie posiadający żadnej własności urzędnik gdzieś przybyły z Brna czy z Pragi do cyrkułu, czyli do zarządu starostwa w nowej organizacyjnej strukturze Galicji. Ma pełną władzę nad jakimś księciem Sanguszką, czy Potockim, czy przeciętnym szlachcicem, że może z nim zrobić co chce, bo stoi za nim moc nowoczesnego, zbiurokratyzowanego państwa, posługującego się w dodatku językiem niemieckim. I tu warto dodać ten także aspekt związany z napięciem na linii nowa władza, stara tożsamość kulturowa. Bo w zaborze austriackim, inaczej niż w zaborze rosyjskim, gdzie nie narzucano rosyjskiego, to trzeba podkreślić w tym momencie jeszcze, czyli w końcu XVIII wieku o żadnej rusyfikacji w sensie językowym nie było mowy w zaborze rosyjskim, o tyle w austriackim germanizacja szła pełną parą. Imperium Habsburskie nie było oczywiście imperium jednonarodowym, niemieckim, ale w tym wielonarodowym Imperium Habsburskim dopuszczone były jako języki urzędowe w odpowiednich rejonach poza niemieckim, węgierski, włoski, bo duża część Włoch znajdowała się pod panowaniem habsburskim i te właśnie trzy języki stawiały jasno pytanie, a dlaczego Polski? Drugiej co do wielkości dzielnicy imperium habsburskiego, po Węgrzech to właśnie Galicja była największą teraz dzielnicą w imperium habsburskim, dlaczego Polski nie został dopuszczony? Ano dlatego, że Polacy mieli zapomnieć swojej tożsamości. I instytucje zarówno urzędowe, administracyjne, jak i instytucje naukowe, które zostały powołane przez nowe władze austriackie, używały wyłącznie języka niemieckiego. Na przykład Uniwersytet Lwowski, utworzony w 1784 roku, był uniwersytetem całkowicie niemieckim. O zaborze pruskim pewnie za chwilę tak, też będziemy mieli okazję powiedzieć. Tak, tak. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa. Wspomniał Pan Profesor o symbolach upodlenia Rzeczpospolitej w zaborze rosyjskim, w zaborze austriackim. A jeżeli chodzi o Prusy, to może też o pewnym symbolu. Prusacy wiedzieli, że muszą opuścić Kraków i już w październiku 1794 roku włamali się do skarbca królewskiego na Wawelu i wykradli tam klejnoty koronne, ale jeszcze Fryderyk II twierdził, że temu ludowi, który stał się fragmentem państwa pruskiego, trzeba przyswoić lepsze obyczaje ludowi niewolniczemu. Jego biurokracja prowadziła działania, które zakładały i podkreślały taką wyższość cywilizacyjną Prus nad społeczeństwem Rzeczpospolitej. Warto przypomnieć Wolfganga Goethe, który nie był poddanym króla Prus, a jednak uważał, że rozbiory stanowią dobrą okazję do tego, aby Prowadzić język niemiecki na terenie podbitej Polski. Nawet napisał takie memorandum już w 1795 roku, że państwo różni się językiem i obyczajem od podbijającego. Zatem trzeba i tę sprawę rozwiązać. Czyli nie terror, nie donosicielstwo, a edukacja, bo niewolnicy muszą stać się ludźmi i Niemcami. Tak, tutaj występuje silne podobieństwo między zaborem pruskim a zaborem austriackim i pewna różnica w stosunku do zaboru rosyjskiego. Ta różnica opiera się na dwóch podstawach. Jedną stanowiło owo wywodzące się po trosze z oświecenia przekonanie, że cywilizacja ma swoje centrum na zachodzie Europy, a zatem Niemcy w naturalny sposób są jej nosicielami na tym dzikim wschodzie, gdzie mieszkają tylko Kaszubi i Wilcy, jak to określił później nieco wielki kanclerz niemiecki Otto von Bismarck wyrażając właśnie tę samą mentalność, która legła u podstaw memorandum Goethego 80 lat wcześniej. Ta mentalność oświeceniowo zachodnioeuropejska, która kazała widzieć we wschodniej Europie teren wyłącznie do skolonizowania kulturowego, bo tutaj nic wartościowego nie istnieje, a zatem jeśli chcemy ucywilizować te dzikie tereny, no to muszą się ich mieszkańcy nauczyć cywilizowanego języka, czyli niemieckiego. Łączyła się oczywiście ze starszą w przypadku tradycji niemieckiej, pogardą do świata słowiańskiego, sięgającą jeszcze średniowiecza tą ideą, że Niemcy są tutaj naturalnymi panami. Ci właśnie książęta sascy, czy reprezentanci uniwersytetów niemieckich. Ale druga podstawa także powinna być tutaj podkreślona, a mianowicie przekonanie, że Prusy, Imperium Habsburskie, reprezentują postęp zasadniczy postęp w organizacji życia społecznego postęp polegający na poddaniu tego życia społecznego coraz bardziej drobiazgowym normom i sprawozdawczości. W tym sensie rzeczywiście można powiedzieć, że nowoczesność taka, która coraz bardziej nas osacza w XXI wieku, gdzie co chwilę musimy pisać jakieś sprawozdania, gdzie jesteśmy coraz dokładniej kontrolowani na każdym kroku przez instytucje wszelkiego rodzaju, ale od państwowych na pierwszym miejscu zaczynając po europejskie, ta nowoczesność zaczyna się z wkroczeniem biurokratów pruskich i habsburskich na teren Rzeczpospolitej. Przykładem jest y, zmiana, która została wprowadzona w zaborze pruskim. Przypomnijmy obejmującym Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie i dużą część Kujaw i Mazowsza, a nawet Podlasia, bo przecież Warszawa była częścią zaboru pruskiego po 1795 roku. Otóż na tym całym obszarze zamieszkiwanym przez blisko 3 miliony mieszkańców mówiących niemal wyłącznie po polsku albo jego dialektami regionalnymi, jak właśnie wspomniani Kaszubi, nagle pojawiają się wobec nich urzędnicy, którzy mówią po niemiecku. Owszem, biurokracja pruska pierwotnie zakładała, że no, ci urzędnicy także powinni nauczyć się przynajmniej jakiś podstaw porozumiewania z miejscową ludnością, żeby móc po prostu funkcjonować. Ale nie chodziło tylko i wyłącznie o język, chodziło właśnie o swego rodzaju kulturę biurokratyczną, która zderzała się z całkowicie wolną od tej biurokracji tradycją Rzeczpospolitej. Niektórzy psioczą na Rzeczpospolitą, że to właśnie taki kraj nienowoczesny, zacofany, że dlatego przegrał, być może ale z perspektywy XXI wieku, gdzie zrzymam się coraz bardziej osobiście na te właśnie lawinowo narastające kwestionariusze, paragrafy, które mnożą się już w dziesiątkach tysięcy, a których poznać nie ma sposobu, patrzę na ten szok kulturowy, jakiego musieli doświadczać mieszkańcy Rzeczpospolitej, kiedy zetknęli się z rozporządzeniami prowadzanymi przez biurokrację pruską w postaci 20 tysięcy artykułów nowego prawa, które Prusy wprowadziły na terenach zabranych Rzeczpospolitej. To fenomen w skali Europy, panie profesorze. No Prusy były w cudzysłowie i bez cudzysłowu można to potraktować dobrze zorganizowanym państwem. W związku z tym zadbały o rozporządzenia dotyczące na przykład zakazu mucenia zboża przy uczywie, żeby sobie ktoś krzywdy nie zrobił i pożaru nie wywołał skończywszy na ordynacji zapobiegającej uwodzeniu młodych dziewcząt do życia nierządnego w bordelach. Przepraszam za cytat dosłowny z tego rozporządzenia. I wymagano od ludzi, którzy rzecz jasna nie mogli poznać tych paragrafów podporządkowania się temu systemowi. Przy tym wszystkim może dziwić, że jednak władze pruskie zgodziły się, aby światłe grupy polskich patriotów zorganizowały w 1800 roku w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Tu trzeba pod że celem tego towarzystwa było ocalenie języka polskiego, historii narodu, piękny gest ze świadomością, co może przynieść w przyszłości, czy nie? To bardzo ważna data, bardzo ważny z kolei symbol tej postawy. Mówię tutaj o polskich elitach społecznych i kulturowych, którą oddaje wspomniany przeze mnie nurt pracy organicznej. Powołanie Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego celem było ocalenie języka polskiego, zachowanie pamięci, historii oraz rozwój naukowy i gospodarczy kraju, jest fenomenalnie ważną datą. Oczywiście inicjatywa była oddolna ze strony takich ludzi jak Tadeusz Czacki, jak późniejszy biskup i prymas Woronicz, jak Stanisław Staszic. Ta inicjatywa spotkała się ze zgodą władz pruskich z tej jednej prostej przyczyny. Prusy połknęły za duży kawałek, żeby mogły go strawić od razu. Tak jak pani redaktor na wstępie powiedziała, Prusy w skutek trzech rozbiorów, Austria przypomnę brała udział tylko w dwóch rozbiorach. Otóż Prusy pochłonęły terytorium niemal równe swojej własnej wielkości państwa pruskiego sprzed rozbiorów. Jakby powiększyły się o drugie tyle. No to gdyby Rosja chciała, że tak powiem, taki kawałek połknąć, to musiałaby połknąć Europę i połowy Afryki. Prusy nie były dużym państwem przed rozbiorami, stały się ważnym państwem w centrum Europy dopiero po pochłonięciu zachodniej i północnej części Rzeczpospolitej. W dodatku ludność, którą wchłonęły Prusy nie była pomieszana etnicznie. To nie byli tak jak w przypadku zaboru rosyjskiego. Chłopi ruscy, często prawosławni lub uniccy i szlachta katolicka, litewska w swojej tradycji kulturowej, albo przeważnie polska, mieszczaństwo na ogół polskie, czy Żydzi, ale w przypadku zaboru pruskiego to jednak była w ogromnej większości ludność posługująca się językiem polskim. Nie dało się ich przerobić w ciągu paru lat na przykładnych wyznawców wyższej kultury niemieckiej, tak jak pragnął tego Goethe. To oczywiście musiało zająć trochę czasu. Biurokraci niemieccy w związku z tym uznali, że jakby wstępem do tej cywilizacji wyższej niemieckiej będzie pozwolenie Polakom rozwijania chwilowo, czasowo ich własnej kultury, czy ich własnego języka, który będzie ich przygotowywał stopniowo do uczestnictwa w tej wyższej niemieckiej kulturze. Taka właśnie sytuacja, w której pruscy urzędnicy musieli sami trochę nauczyć się polskiego, bo nie mogli podporządkować sobie całej ludności rozkazom, swoim nakazom, to właśnie sprawiło, że... Z realizmu politycznego władze pruskie zgodziły się na taką formę działania elit społecznych Rzeczpospolitej, bo alternatywa była groźna. Alternatywą były legiony, które już wtedy działały. Tysiące jeńców z armii pruskiej czy z austriackiej, jeńców mówiących po polsku, przystępuje do legionów walczących o niepodległość Polski gdzieś tam we Włoszech czy nad Górnym Dunajem. Żeby nie było tak dobrze, panie profesorze, to szlachta jednak utraciła swoje uprawnienia do sejmikowania. Została odsunięta od wszystkiego, co związane jest z polityką, ale jednak te swoje majątki rozwijała. Tutaj barier nie było. Tu znów były różnice międzyzaborowe. Takie, powiedziałbym, fasadowe przynajmniej pozostałości samorządu szlacheckiego pozostały nienaruszone w zaborze rosyjskim. Tam nadal, no oczywiście już nie sejmiki, ale zjazdy szlacheckie mogły wybierać swój samorząd, swoich marszałków ziemskich którzy nie decydowali o sprawach może najistotniejszych, ale w każdym razie ta obyczajowość szlacheckiej Rzeczpospolitej mogła być względnie zakonserwowana, a najpiękniejszym świadectwem tego jest oczywiście pan Tadeusz Adama Mickiewicza, który rozgrywa się przecież na ziemiach zaboru rosyjskiego i to już blisko 20 lat po ogarnięciu tych ziem zaborem. Cała ta struktura społeczna wydaje się nienaruszona. W Prusach było inaczej, znaczy w zaborze pruskim, tam nie pozostawiono żadnego elementu tej szlacheckiej samorządności, ani nawet jego pozorów i podobnie było w zaborze austriackim. Tam więc ten szok rozstania się szlacheckiej ludności z poczuciem obywatelstwa był na pewno jeszcze silniejszy niż w zaborze rosyjskim. Tam więc, gdzie szlachcic zajmował się wyłącznie swoją gospodarką, na przykład w zaborze pruskim, ziemie tego zaboru znajdowały się daleko od wojny, która rozgrywała się wtedy na zachodzie, czyli na granicy z Francją. A więc spokojnie ta gospodarka mogła się rozwijać. Była potrzebna Prusom, które pilnie potrzebowały tego zboża właśnie na zaopatrzenie swojej armii. Podobnie wyglądało to na takiej stojącej wodzie, można tak powiedzieć, całkowicie pozbawionej możliwości rozwoju w Imperium Habsburskim. Taką stojącą wodą była właśnie coraz bardziej zatęchłym bajorem, przepraszam za tę metaforę, Galicja. Tam też niewiele burz przechodziło przez ten obszar, aż do wkroczenia wojsk napoleońskich w 1809 roku na ten teren. Tam również gospodarka mogła na takim poziomie, na jakim utrzymywali ją Austriacy, wegetować bez większych zmian. W zaborze rosyjskim nawet do pewnego stopnia można mówić o rozwoju, dlatego że Ogromne imperium, które ogarnęło tereny wcześniej należące do Rzeczpospolitej, blisko 500 tysięcy kilometrów kwadratowych, stało się korzystnym rynkiem zbytu dla polskiego zboża, dla polskich towarów rzemieślniczych. Najgorsza sytuacja była w Warszawie, dlatego że Warszawa, która była tętniącym życiem wielkim miastem europejskim, Warszawa stała się miastem prowincjonalnym. Proszę sobie wyobrazić, ze 120 tysięcy czy 110 tysięcy, gdzieś w końcu lat 80 na początku lat 90-tych XVIII wieku, Warszawa staje się miastem 60-70 tysięcznym pod zaborem pruskim, cichym, smętnym, prowincjonalnym, zapuszczonym miastem, w którym głos decydujący ma nie dwór królewski, bo jego już nie ma, i nie dwory arystokratyczne, tylko... Siedziba Kreishauptmanna zarządcy policji, tak samo jak w zaborze austriackim. To była największa zmiana, najbardziej dolegliwa. Spójrzmy jeszcze, panie profesorze, na ten stan chłopski. Najliczniejszy przecież. W zaborze pruskim chłopi byli dostrzegani w zasadzie tylko wtedy, kiedy potrzebny był rekrut to mięso armatnie, a ich położenie generalnie nie uległo zmianie, nie byli obiektem zainteresowań urzędników pruskich. Rzeczywiście reformy uwłaszczeniowe zaczną się w Prusach w roku 1806. Przyspieszą oczywiście wraz z klęskami Prus w wojnach z Napoleonem, kiedy to potrzeba reform, zreformowania państwa pruskiego, które poniosło tak kompromitującą klęskę w starciu z nowocześnie zorganizowaną Francją. Będą zrozumiane przez włodarzy tego państwa, to jest Królestwa Pruskiego, jako konieczny impuls do zmiany położenia chłopów. I wtedy oczywiście także chłopi tych wschodnich peryferii Prus, czyli zaboru zagarniętego przez Prusy kosztem Rzeczpospolitej, będą korzystali z tych zmian. Ale to po roku 1806, a więc tak jak pani redaktor powiedziała, bezpośrednio po z zlikwidowaniu Rzeczpospolitej sytuacja chłopów w żaden sposób istotny się nie zmieniła, na pewno nie na lepsze, może trochę na gorsze, bo oni także podlegali tym super drobiazgowym przepisom, o których mieli jeszcze mniejsze pojęcie niż szlachta czy mieszczanie. W przypadku Austrii sytuacja wyglądała inaczej, tam bowiem... Król biurokratów, czy nawet cesarz biurokratów, chyba tak należałoby go tytułować, Józef II, bardzo nieprzyjemny fanatyk biurokratyzacji i modernizacji, rozumianej właśnie przez pryzmat wprowadzania nowych przepisów, bardzo szczegółowych. Cesarz Józef II zainicjował szereg reform, które nakazał jak najwałtowniej wprowadzać również na terenie Galicji. Część z tych reform zapowiadała się bardzo korzystnie dla chłopów, tak zwana reforma urbarialna z 1782 roku która zakładała istotne zmniejszenie obciążeń chłopskich, tak mniej więcej, by 70% zysku wypracowanego przez chłopa pozostawała w jego dyspozycji, a tylko 30% mogło być zabieranych na rzecz Pana Gruntowego i Państwa. Dla chłopów jednakże ta reforma pozostała tylko wspomnieniem, ponieważ zaraz po śmierci Józefa w 1790 roku Została ona cofnięta. Pozostało wspomnieniem dobrego cysorza w Widniu, jak to się w Galicji mówiło. Ten dobry cysorz, który obroni przed złym panem, który przyniesie kiedyś wolność. W praktyce jednakże Życie chłopa w Galicji drastycznie się pogorszyło, nie polepszyło, ale pogorszyło pod rządami austriackimi z tej banalnej przyczyny, że Rzeczpospolita nie prowadziła wojen poza tą wojną obronną w 1792 roku. Zresztą chłopi nie byli pociągani do służby wojskowej. W związku z tym chłopi traktowali nowe doświadczenie, jakim była przymusowa służba wojskowa wprowadzona przez władze austriackie, jako największe nieszczęście. No i trudno się dziwić, bo szło się do wojska na 14 lat w armii austriackiej, w przypadku armii rosyjskiej na 25 lat, w przypadku armii pruskiej na 10. No i najczęściej się już z tej służby nie wracało. Z Galicji, w której mieszkało no, raptem 4 miliony mieszkańców, Wybrano po 1795 roku ponad 100 tysięcy rekruta i ogromna większość z tych ludzi zginęła gdzieś walcząc we Włoszech czy z rewolucyjną Francją na terenach Niemiec. Ta właśnie tragedia oderwania ze wsi była najbardziej odczuwalną zmianą wynikającą z zaborów. Zmianą oczywiście na gorsze dla wsi. Panie profesorze, pierwsza Rzeczpospolita była wielowyznaniowa, z dominującym katolicyzmem, ale jak zaborcy odnieśli się do potrzeb duchowych nowych mieszkańców swoich imperiów? Czy najprościej było w Imperium Habsburskim, skoro było rządzone przez katolicką monarchię, czy jednak nie? Paradoksalnie najlepiej było w pierwszych latach po ostatecznym rozbiorze Rzeczpospolitej w zaborze rosyjskim. Katarzyna, przypomnę, zdecydowała się nie wprowadzić decyzji papieża o likwidacji zakonu jezuitów, a więc zakon jezuitów przetrwał w Rosji jako jedynym większym kraju na kontynencie europejskim. Również władze rosyjskie w tych pierwszych latach zaborów nie prześladowały w żaden sposób w ogóle kościoła katolickiego, Choć naturalnie Katarzyna wykorzystała rzekome prześladowania prawosławia w Rzeczpospolitej jako jeden z pretekstów do ingerencji w jej sprawy wewnętrzne, a potem do rozbiorów. Niemniej żadnej kampanii, szerszej kampanii antykatolickiej nie prowadzono, ani za Pawła tym bardziej, który był nawet zainteresowany dość życzliwie. Obrzędowością katolicką, przede wszystkim zakonem kawalerów świętego Jana Jerozolimskiego, czyli zakonem znanym nam jako maltańczycy, czuł się takim nowym, średniowiecznym rycerzem i w takiej roli siebie samego wyobrażał. Jego następca Aleksander I. Odegra rolę prawdziwego patrona odrodzenia kultury polskiej, choć może nie w kwestii wyznaniowej, bo tutaj żadnych istotnych zmian nie było, ale Aleksander I przez swoją przyjaźń także z młodym księciem Adamem Jerzym Czartoryskim i przez swoje ogólnie, można tak powiedzieć, liberalne czy wolnościowe ciągoty wyniesione z wychowania przez szwajcarskiego wychowawcę La Harpa. Zgodził się na reformy wewnętrzne w Imperium Rosyjskim, których bardzo ważną częścią była reforma systemu edukacji. A ta reforma przyniosła zaborowi rosyjskiemu, czyli ziemiom dawnej Rzeczpospolitej pod panowaniem Rosji, największe zdobycze, a mianowicie utworzenie Wileńskiego Okręgu Szkolnego obejmujący cały ten ogromny zabór, pół miliona kilometrów kwadratowych, z główną siedzibą odnowionym Uniwersytetem Wileńskim. Wspaniale zorganizowanym, nowoczesnym, polskim uniwersytetem. W tym sensie Polska miała nową stolicę kulturalną nie w Warszawie, podupadłej, zdziadziałej zupełnie, nie w Krakowie jeszcze bardziej zszarzałym i podeptanym przez habsburskich biurokratów, ani nawet nie w Lwowie, nieco żywiej funkcjonującym germanizowanym przez habsburską administrację, tylko właśnie Wilno od 1803 roku jest prawdziwą stolicą kulturalną Polski, kulturalną i do pewnego stopnia naukową także. Wracając jednakże do kwestii wyznaniowych, najgorzej było właśnie w zaborze austriackim, jakkolwiek brzmi to paradoksalnie w świetle prostej konstatacji pani redaktor, że przecież arcykatolicki cesarz panował nad tym wielkim imperium habsburskim. Ale Józef II, jak już wspomniałem, fanatyczny biurokrata i modernizator, uznał, że Kościół katolicki jest jedną z głównych przeszkód na drodze do modernizacji jego imperium i skasował 159 domów zakonnych na terenie Galicji. 80 kilka przetrwało, a więc największe ciosy w pierwszych latach pod zaborami poniósł Kościół katolicki pod zaborem katolickiej Austrii. Czasem tak paradoksalny bieg miewa historia. Była to audycja... Historia Żywa